Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Kierowcy samochodów osobowych odetchnęli z ulgą. Paliwo po rządowej obniżce jest już tańsze. Nie każdy jednak odjeżdża zadowolony spod dystrybutora. Kierowcy ciężarówek nie do końca cieszą się z cen oleju napędowego. Kierowcy osobówek mają powody do zadowolenia. Bardzo dobrze, optymistycznie. Więcej jak litrów pan? wejdzie. No wiadomo, dobrze jest, jak, jak stanie je paliwo, tak? No, no, no czy czekałem? No wiadomo, że no, cieszy to. Redukcja cen wynika w głównej mierze z obniżenia podatku VAT. Tu rząd miał największe pole manewru, ale cena zawierająca VAT dotyczy tylko klientów detalicznych, ale już nie firm transportowych. Skoro i tak się cena netto liczy, no to co z tego, że VAT obniżony jest, tak? Krzef mówi cały czas, że jest, jest, jest ciężko. Jeśli nic się nie zmieni, to będzie o Gwałtowny skok inflacji do góry, i gwałtowny skok cen w sklepach, no to wiadomo, zaczyna się od transportu, a kończy się na sklepowych półkach. Te podwyżki są coraz bardziej realne. Przewoźnicy negocjują już wzrost frachtów, czyli tego ile otrzymują za przewóz towarów, za to zapłacą oczywiście odbiorcy. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio. Dziś cena paliwa na stacjach benzynowych wzrośnie o kilka groszy za litr, za piątkę zapłacimy 6 ,21 zł. 21 groszy, a za olej napędowy 7 ,66 zł. 66 groszy. We Francji ceny diesla osiągnęły najwyższy poziom od ponad 40 lat. Władze w Paryżu wykluczają wprowadzenie tarczy antykryzysowej, co wywołuje społeczny gniew. Średnio 2,18 euro za litr tak drogiego oleju napędowego nie było we Francji od 1985 roku. Od miesiąca ceny wzrosły o 52 centy, czyli 10 razy więcej niż spodziewał się rząd, który jak dotąd decyduje się jedynie na ukierunkowane, ograniczone w czasie wsparcie. Na razie przeznaczono 150 milionów euro pomocy dla małych i średnich firm. To początek, ale to nie wystarczy, mówią pracownicy branży transportowej, którzy od kilku dni blokują drogi ciężarówkami i autobusami. Państwo musi bardziej nas wesprzeć, zwłaszcza poprzez obniżenie podatków. Kryzys narasta nie tylko wśród przewoźników, lecz także wśród rolników i rybaków. Niektórzy Francuzi szukają tańszego paliwa za granicą, zwłaszcza w Hiszpanii, która obniżyła podatek VAT. W ostatnich dniach oblężenie przeżyły stacje koncernu Total Energy w związku z kończącą się promocją. Efekt – opróżnione zbiorniki na około tysiącu stacjach, choć władze zapewniają, że Francji nie grozi brak paliwa. Stefan Folzer, Polskie Radio. Dwoje z sześciorga nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego ma złożyć dziś ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. To Magdalena Bętkowska i Dariusz Szostek. Premier Donald Tusk był o to pytany podczas konferencji prasowej. O, jaka niespodzianka. Nie, nie, nie jestem zaskoczona, ale tak jak powiedziałem, znajdziemy sposób, aby ci sędziowie mogli rozpocząć pracę. Nie wiadomo, czy i kiedy prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od pozostałych prawników. Mundial bez Polaków, piłkarska reprezentacja przegrała mecz ze Szwecją 2 do 3, tak moment, kiedy już prawie wszystko było jasne. Komentowali dziennikarze polskiego radia Tadeusz Musiał i Tomasz Kowalczyk. Będzie kolejne dośrodkowanie. już są blisko 5 metra, Wycofani na 10. 16 metry. Szał i grabana broni do bitka. Słupek! Jeszcze gol! Gol! Gol! Jak to wpadło i dlaczego? Szwedzi oszaleli, Szwedzi z golem na trzy minuty przed końcem w ogromnym podbramkowym zamieszaniu. A bramkę w pierwszej połowie dla biało strzelił Nikola Zalewski, drugiego gola zdobył Karol Świderski. To są aktualności jedynki. Radiowa Trójka obchodzi swoje 64. urodziny. Wieczorem artyści z różnych pokoleń wystąpią na koncercie w Studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Solistą będzie towarzyszyć kontrabasista i kompozytor Łukasz Borowiecki. Zagramy bez bo w naszym świecie teraz AI i wszystkiego, co nas atakuje i tego wypierania artystów, muzyków przez muzykę mechaniczną, to my właśnie chcemy jak najbardziej pokazać to, że od dziecka ćwiczymy na tych instrumentach i że to jest prawdziwa muzyka, że możemy reagować dzięki temu na wykonawców. Prawdopodobnie zupełnie inaczej zagramy z Andrzejem Dąbrowskim, a inaczej z Reni a inaczej z Kasią Stankiewicz i z Barbarą Wrońską, więc to będzie właśnie prawdziwa, żywa muzyka. Koncert będzie transmitowany na antenie Trójki, a także w streamingu wideo na stronie internetowej stacji. W Tatrach czwarty stopień zagrożenia lawinowego. Tatrzański Park Narodowy zamknął wszystkie szlaki. Ratownicy apelują do turystów o rezygnację z wycieczek, mówi zastępca naczelnika TOPR Mieczysław Ziach.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 Powtórka programu Samozdrowie Dobry wieczór, w audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa. A z nami pan Filip Biernacki, dietetyk kliniczny ze Szpitala imienia Orłowskiego w Warszawie, dokładniej jeszcze z oddziału chirurgii ogólnej i żywienia klinicznego. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać o niezwykle ważnej sprawie o której rzadko myślimy, rzadko mówimy, ale która ma, wydaje się, kluczowe znaczenie dla leczenia, czyli o roli dietetyka w leczeniu pacjenta hospitalizowanego. Zazwyczaj, gdy myślimy o leczeniu, o procesie leczenia, o procesie terapeutycznym, to myślimy sobie o lekarzu, o, nie, o pielęgniarce, o fizjoterapeucie. Rzadko kiedy o tym, że w tym procesie jest również dietetyk, dietetyk kliniczny. Dlaczego ta rola dietetyka klinicznego jest ważna, a czasami niedoceniana przez niektórych? No przecież wydaje się, że jeśli pacjent już trafia do szpitala, dostaje leki, no to właściwie wszystko załatwione. On już jest bezpieczny albo zabezpieczony. A to chyba nie do końca tak jest, bo zdaje się, że zdarza się, że pacjenci trafiają do szpitala w takim stanie, że zanim zaczną być leczeni, to powinni być odżywieni. Dokładnie. Bardzo duża ilość pacjentów, która zgłasza się do szpitali z różnych powodów, zakładamy, że to są hospitalizacje planowe, są już niedożywieni w momencie przyjęcia. U części pacjentów te niedożywienia się dopiero rozwinie, jeżeli są w prawidłowym stanie odżywienia w momencie przyjęcia do szpitala. I tutaj bardzo ważną rolą dietetyka czy lekarza prowadzącego jest ocena stanu odżywienia. Czyli w momencie kiedy pacjent przychodzi do szpitala powinien mieć podczas przyjęcia oceniony stan odżywienia i ocenione czy jest to pacjent niedożywiony lub pacjent z grupy ryzyka niedożywienia czy ten pacjent ma prawidłowy stan odżywienia. Ale jak to pacjenci trafiają niedożywieni? Ciężko powiedzieć. Po prostu mamy w Polsce problem z y, odpowiednim stanem odżywienia, dlatego że z jednej strony mamy pacjentów, którzy są otyli, którzy borykają się też z nadwagą i to jest jeden biegun. I to są też pacjenci, którzy mogą być niedożywieni, dlatego że wbrew pozorom nadmiar tkanki tłuszczowej może na przykład maskować niedobór mięśni. Z drugiej strony mamy pacjentów, którzy są niedożywieni lub zagrożeni niedożywieniem. I to są pacjenci, nad którymi też szczególnie trzeba się pochylić. I to są pacjenci, którzy powinni trafić pod opiekę dietetyka. Więc teoretycznie w momencie, kiedy pacjent zostaje przyjęty do szpitala, powinien mieć oceniony stan odżywienia. I w momencie, kiedy jest... Ten pacjent wychwytywany, to jest taka ocena przesiewowa, okazuje się, że pacjent jest niedożywiony albo istnieje ryzyko niedożywienia, to powinien być konsultowany przez dietetyka, jeżeli tą ocenę wykonuje lekarz lub pielęgniarka. Natomiast jeżeli tą ocenę wykonuje dietetyk, to już dietetyk podejmuje odpowiednie kroki, żeby ten stan odżywienia poprawić. Gdy pan wspominał o tym, że są ci pacjenci niedożywieni, to ja od razu miałam przed oczami obraz statystycznego polskiego seniora albo starszej osoby, której wydaje się, że wystarczy jej skubnąć w ciągu dnia bułeczkę i brakuje jej składników odżywczych. I to jest gigantyczny problem, o którym rzadko kiedy myślimy albo mówimy. Dokładnie. Osoby starsze są obarczone dodatkowym ryzykiem, dlatego, że sama fizjologia procesu starzenia powoduje rozwój niedożywienia, Czy Białkowego czy energetycznego, to znaczy starsza osoba z jednej strony spożywa mniej energii, bardzo często też mniej białka. Sama dieta osoby starszej jest też bardzo często wątpliwa, jeśli chodzi o kwestie wartości odżywczej. Natomiast dodatkowo mamy problemy związane ze starzeniem się, czyli kwestia chociażby stan uzębienia, które czasami jest niekompletne, kwestia kupienia odpowiednich produktów, kwestia przygotowania sobie posiłku pełnowartościowego i kwestia spożycia, bo czasami jest tak, że starsza osoba może mieć przygotowany posiłek, czy nawet w szpitalu, czy w jakimś domu opieki, czy w domu przez jakieś osoby trzecie, przez opiekunów, ale nie jest w stanie sama go spożyć. I tutaj jest problem, tutaj właśnie jest ta przestrzeń, której, w której my powinniśmy bardziej przyjrzeć się tym pacjentom i zadziałać w taki sposób, żeby ten stan odżywienia poprawić. Na czym polega ta pierwsza praca dietetyka klinicznego, czyli ta ocena stanu odżywienia? Co jest w tym procesie badane? Są pewne formularze, które są formularzami zwalidowanymi i w tych formularzach dietetyk pyta się o to, jaka jest masa ciała, jaki jest wzrost pacjenta lub dokonuje samodzielnie tych pomiarów. Pyta się o sposób żywienia, pyta się o to, czy w ostatnim czasie były jakieś spadki masy ciała. Jeżeli tak, to jak duże? Przelicza to na ilość procentową. Pyta o sposób żywienia, czy nastąpiły jakieś zmiany w ostatnim czasie. I potem na podstawie różnych danych wyciąga, ocenia subiektywnie... Jaki jest stan odżywienia pacjenta? Ale wspominał Pan też o tym, że no są takie dwie grupy pacjentów. Jedni, którzy no już w jakimś stanie niedożywienia trafiają do szpitala, a drudzy to ci, u których może dojść do jakiegoś niedożywienia w całym procesie leczenia. Bo jest to na przykład związane z chorobą, która zmieni to, co się dzieje w organizmie pacjenta, wpłynie niekorzystnie? Oczywiście. Z jednej strony to jest kwestia, o czym pani wspomniała, czyli kwestia diety niedoborowej. Czasami jest taka sytuacja, że dieta w szpitalu jest po prostu dietą niedoborową z różnych przyczyn. Z drugiej strony sama choroba powoduje, że mamy wzrost zapotrzebowania metabolicznego, czyli ta osoba potrzebuje więcej niż w stanie takiej homeostazy, czyli w stanie zdrowia. I, I ona robi... sama o tym nawet nie wie, prawda? Ona sama takiego... oczywiście o tym nie wie. I tutaj jest właśnie bardzo ważna kwestia, żeby ten stan odżywienia ocenić, ale na tym się nie kończy sprawa, dlatego że my powinniśmy potem zainterweniować w odpowiedni sposób. Czyli wdrażamy odpowiednią interwencję żywieniową po to, żeby ten stan odżywienia poprawić. Dlatego, że jeżeli nie uczynimy tego, jeżeli ten stan odżywienia będzie nam się niestety pogarszał, czy to niedożywienie będzie się pogłębiać, to to będzie miało wpływ też na wynik choroby podstawowej. No to jednak zwracał w ten sposób pan uwagę na to, że rola tego stanu odżywienia w procesie terapeutycznym jest faktycznie gigantyczna. Jest bardzo istotna. Powiedziałbym nawet, że nieoceniona, dlatego że od tego zależą bardzo często efekty leczenia, od tego zależy ilość powikłań, od tego też zależy przede wszystkim czas hospitalizacji, dlatego że jeżeli pacjent będzie niedożywiony i będzie łapał, przysłowiowo mówiąc, kolejne infekcje w szpitalu. No jednak szpital nie jest przyjaznym miejscem w kontekście obecności różnych mikrodrobnoustrojów chorobotwórczych. Jego odporność będzie obniżona, dlatego że niedożywienie jest związane też z tym, że odporność się obniża. W związku z tym pacjent będzie wymagał kolejnego leczenia, kolejnego na przykład antybiotyku zakładając, że to będzie jakaś infekcja bakteryjna i będzie musiał w szpitalu być dłużej. Więc to też jest wymiar ekonomiczny, nie tylko zdrowotny, ale też wymiar ekonomiczny, dlatego że taki pacjent jest po prostu bardziej kosztowny dla całego systemu opieki zdrowotnej. To też się przekłada na kwestie samopoczucia chorego. Pacjent niestety jest wtedy narażony na depresję. Pacjent też jest narażony na obniżony apetyt, więc to też dodatkowo będzie potęgowało te problemy z, z żywieniem i ze stanem odżywienia. Proszę Państwa, to ma faktycznie fundamentalne znaczenie, bo ja właśnie wyobraziłam sobie osobę, której dieta jest uboga w białko albo ma niedobory białka i która tak naprawdę, a białko jest budulcem naszych mięśni, de facto ona się nie podniesie już ze szpitalnego łóżka bo nie będzie miała na to siły. Jeżeli wprowadzimy odpowiednią interwencję, jeżeli poprawimy stan odżywienia. Oczywiście tutaj nie tylko dieta jest istotna, ale również aktywność fizyczna, wsparcie psychologiczne, to jak najbardziej taka osoba ma szansę na wyleczenie się z choroby i na poprawę samopoczucia, na poprawę rokowania przede wszystkim, bo pamiętajmy, że to też wpływa i na jakość życia, ale tak jak powiedziałem wcześniej na przebieg choroby, na kwestie powikłań, kwestie rehabilitacji tego samego chorego i perspektywie na rokowanie dalsze. Wspominaliśmy o tym, że dietetyk jest taką integralną częścią zespołu terapeutycznego, czyli rozumiem, że m, jego praca nie kończy się absolutnie w momencie tej pierwszej oceny stanu odżywienia. Dokładnie. Tak jak wspomniałem wcześniej, potem dietetyk powinien wdrażać odpowiednią interwencję. Oczywiście wszystko przebiega w porozumieniu z lekarzem prowadzącym i tutaj mamy kilka możliwości. Jeżeli mamy możliwość wesprzeć pacjenta w zakresie diety, takiej do doustnej, diety kuchennej, to oczywiście tę dietę wzbogacamy w określone produkty, które mają spowodować, że dieta będzie bardziej bogatsza np. w energię, w białko, w poszczególne składniki odżywcze, witaminy, minerały. Inną metodą jest wprowadzenie tak zwanej żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. To są tak zwane ONS-y, czyli doustne suplementy pokarmowe, które nie są suplementem diety, tak jak my rozumiemy suplement diety, bo mamy ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która nam mówi, co jest suplementem diety, to jest żywność medyczna, czyli Troszeczkę inna kategoria produktu. I też możemy tą żywność medyczną wprowadzać pacjentowi do ustnie. Mamy albo diety kompletne, które zawierają i białko, tłuszcze węglowodane, witaminy, minerały, czyli są dietami, które są zbilansowane pod względem odżywczym i możemy pacjentowi podać takie produkty. Mamy też diety modułowe, czyli na przykład jeżeli pacjent jest w stanie spożyć posiłki samodzielnie, jeżeli możemy podać pacjentowi dietę, która jest w pełni zbilansowana, ale chcemy wzbogacić ją na przykład tylko w białko, to dodatkowo dodajemy pacjentowi preparat z białkiem. I to jest jedna kwestia. Inną sytuacją jest wtedy, kiedy mamy problemy, na przykład zaburzenia połykania i wtedy musimy... Pacjentowi założyć sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego. Może to być zgłębnik, przez nos, jeżeli czas żywienia jest krótszy, lub inny stały dostęp. Jeżeli czas żywienia jest dłuższy niż 4 tygodnie, to wtedy jest pek do żołądka lub taki pek pay, czyli dostęp do jelita cienkiego. Jeżeli coś się dzieje w żołądku, mamy. Przeszkodę, czy mamy chorobę nowotworową, nie możemy żywić do żołądka, to wtedy do dalszej części przewodu pokarmowego i prowadzimy tak zwane żywienie dojelitowe, czyli żywienie drogą przewodu pokarmowego. Jeżeli nie mamy możliwości żywić pacjenta drogą przewodu pokarmowego, to wówczas rozpoczynamy procedurę żywienia pozajelitowego, czyli poza przewód pokarmowy. I to są takie sytuacje, gdzie mamy na przykład niedrożność przewodu pokarmowego, wtedy po prostu żywienie drogą do doustną jest przeciwwskazane albo niewystarczające. A Właśnie to rozwiewa tutaj wiele takich mitów, że ta rola dietetyka i postrzeganie dietetyka w szpitalu, to jest taka osoba, która de facto fotografuje jadłospis przywieziony przez firmę cateringową, no bo przecież z takiej perspektywy zwykłego człowieka, no to po prostu no, na oddział przyjeżdża jedzenie, które nie zawsze i nie każdemu smakuje, które niektórzy krytykują, chociaż jakość posiłków w naszych szpitalach zmieniła się diametralnie, ale rozumiem, że nad każdym takim posiłkiem Albo posiłkami tych osób, u których zauważono jakiś problem, no pełną pieczę ma jednak dietetyk. To on decyduje, co tam dołożyć albo co zabrać z tej diety. Teoretycznie tak, bo to jest też jedno z zadań dietetyka, żeby czuwać nad bezpieczeństwem żywności, nad bezpieczeństwem tych posiłków. I faktycznie mamy różny zakres obowiązków i różny zakres zadań. I są dietetycy, którzy czuwają właśnie nad bezpieczeństwem żywności, nad tym, żeby ta dieta charakteryzowała się odpowiednią jakością, odpowiednim stopniem strawności. To jest też bardzo ważne, bo Pamiętajmy o tym, że dieta ma też dawać radość. Jedzenie ma być przyjemnością, prawda? Więc ważne, żeby było podane w sposób estetyczny, żeby było czyste, ale też kwestia samego spożycia posiłku. Często jest z tym problem w szpitalu, dlatego że nie zawsze mamy wydzielone na przykład osobne pomieszczenie, gdzie pacjent może sobie ten posiłek w spokoju spożyć, a czasami zapachy, które są na sali chorych, po prostu no, są mało sprzyjające, jeśli chodzi o spożycie posiłków. I to też... To też jest kolejny problem. Czyli tak, numer jeden to jest ocena stanu żywienia. Numer dwa to jest hmm, indywidualny plan żywienia dla e, każdego pacjenta, który będzie dostosowany do jego problemu zdrowotnego, tego, który już mamy albo te, tego, którego się spodziewamy w samym e, procesie e, leczenia. A później jest ta rola prowadzenia leczenia żywieniowego, bo my bardzo rzadko kojarzymy w ogóle dietę e, z całym, e, z leczeniem, a dieta e, też może leczyć. Oczywiście. I tutaj możemy mówić o takiej dietoterapii, czyli wspomaganiu leczenia dietą, tak jak powiedziałem, dietą kuchenną, dietą doustną, przez różnego rodzaju modyfikacje, czasem przez zmianę konsystencji. Albo możemy mówić o dietach, które podajemy przez sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego. To już jest leczenie żywieniowe, czy na przykład żywienie pozajelitowe, gdzie podajemy bezpośrednio do krążenia odpowiednie składniki. Z tym, że tutaj muszę zaznaczyć, że dietetyk tego nie robi sam. Że to zawsze jest w porozumieniu z lekarzem, zwłaszcza jeśli chodzi o żywienie pozaelitowe. No właśnie Szpital imienia Orłowskiego w Warszawie specjalizuje się w tym żywieniu pozajelitowym. W jakich przypadkach ono jest stosowane i na czym polega de facto? Bo to są specjalnie przygotowywane substancje, które trafiają do krwioobiegu. Oczywiście. Zazwyczaj, jeżeli my kwalifikujemy pacjenta, to jest tak zwane domowe żywienie pozaelitowe, czyli wiemy, że pacjent nie będzie mógł odżywiać się do ustnie. Przez jakiś dłuższy czas perspektywa przyszłości jest bardzo różna. To są zespoły krótkiego jelita, to są pacjenci z niedrożnością, na przykład niedrożnością o etiologii nowotworowej. I wówczas jest zakładany pacjentowi taki specjalny cewnik, nazywa się cewnik typu browiak, do żyły centralnej. Końcówka tego cewnika znajduje się w prawym przedsionku serca i są podawane specjalne mieszaniny żywieniowe. Zapytam o to, jak są przygotowywane, z czego się składają, bo to brzmi tak, jakby to było zmiksowane jedzenie, ale de facto mówimy o substancji leczniczej. Pacjenci mówią na to mleko lub mleczko. W tym mleczku tak zwanym są wszystkie substancje, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. To znaczy, jest białko, są węglowodany, są tłuszcze, są witaminy, minerały. I pacjent codziennie taki worek sobie podłącza lub czasami rzadziej, bo też są pacjenci, którzy mogą spożywać dietę doustną, natomiast jest ona niewystarczająca i czasami na przykład takie żywienie jest podłączone kilka razy w tygodniu, dwa, trzy, cztery razy w tygodniu w zależności od sytuacji. I to jest procedura żywienia pozajelitowego w warunkach domowych, która jest finansowana w 100% przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I tutaj dietetyk też spełnia ważną rolę, dlatego że jeżeli pacjent może jeść, to musimy pacjentowi wytłumaczyć, co może jeść, w jakich ilościach. Natomiast jeżeli pacjent nie może jeść, bo i tak się czasami zdarza, to tutaj też jest bardzo ważna rola dietetyka, żeby wyedukować pacjenta i wytłumaczyć, dlaczego nie może jeść. Bo to jest też bardzo ważne. Rzadko się zdarza, że dietetyk mówi, proszę nie jeść. prawda? A to są właśnie te rzadkie sytuacje, gdzie pacjent też potrzebuje takiego wsparcia, również psychologicznego. A to nie jest łatwe. Nie jeść. Jeżeli ktoś cały czas jadł i teraz nagle przychodzi do szpitala, lekarz prowadzący mówi, proszę nie jeść, dietetyk mówi, proszę nie jeść. To jest ważne, żeby z pacjentem usiąść, porozmawiać, poświęcić mu odpowiednią ilość czasu i wytłumaczyć. Dlaczego, może, dlaczego nie powinien jeść na razie do ustnie i jakie korzyści mu to przyniesie. Trzeba wytłumaczyć też, że to, co dostaje w worku, czyli to żywienie pozaelitowe, to jest też dieta, to jest też żywienie, to też yy, to nie spowoduje, że pacjent będzie niedożywiony, bo czasami pacjenci się boją, ale ja nie jem od kilku dni i tutaj też mi zabraniają. Ja się boję, prawda? I trzeba wytłumaczyć pacjentowi, że to ta treść która jest w worku, czyli to tak zwane mleczko, e, które pacjenci tak to nazywają, to jest właśnie żywienie. I to ma pacjentowi pomóc wrócić do zdrowia lub w jakiś sposób poprawić ten stan odżywienia, o którym wspomniałem. Trudne rozmowy, bo rzadko zdajemy sobie sprawę, ale wspominał pan też o tym, że przecież jedzenie to jest też przyjemność, a tutaj tą przyjemność trzeba zabrać. Dokładnie, dlatego ja bardzo cenię sobie też współpracę z psychologiem. Dlatego, że to jest taka współpraca interdyscyplin interdyscyplinarna. W ogóle uważam, jestem zwolennikiem pracy w takich zespołach interdyscyplinarnych, gdzie mamy różnych specjalistów, przedstawicieli różnych zawodów i wspólnie dbamy o dobro pacjenta. Dlatego, że naszym celem tak naprawdę jest to, żeby pacjent wyzdrowiał albo polepszył swój stan zdrowia. Więc Dobro pacjenta jest najwyższą wartością w tym przypadku. Jak przygotowywane są te substancje, które e, są jedzeniem w żywieniu pozajelitowym, czyli to mleczko, o którym pan mówi? Mhm. To mleczko jest przygotowywane w specjalnej m, aptece szpitalnej. I faktycznie nie każda apteka szpitalna jest dostosowana do tego, żeby taką żywność przygotowywać. Natomiast akurat my mamy też pracownię żywienia pozajelitowego, z którą współpracujemy i która szykuje w specjalnych jałowych warunkach te worki. Oprócz tego pacjenci też uczą się przygotowywać taką mieszaninę samemu w domu, oczywiście w warunkach aseptycznych. I do tego uczą się podłączania, odłączania tej mieszaniny pacjenci albo rodziny pacjentów, dlatego że sam pacjent, jeżeli jest pacjent np. nowotworowy, który jest słaby, to nie zawsze jest w stanie samodzielnie się przeszkolić, samodzielnie się podłączyć, odłączyć, więc wtedy prosimy. Rodzinę o to, żeby zajęła się przygotowaniem takiego worka, żeby zajęła się kwestią odłączania, podłączania, pielęgnacji tego dostępu centralnego. Co to za substancje? Substancje to są leki, to są leki, czyli odpowiednie preparaty, które składają się na całość, na to mleczko. No, brzmi to bardzo ciekawie i jest jednak wysoko wyspecjalizowaną formą dietetyki klinicznej. Tak. Ale później wasza rola się nie kończy, bo rozumiem, że jesteście na takim nieustannym etapie edukowania pacjentów, czym, czym jest żywienie. Kiedyś być może to żywienie pozajelitowe się skończy. W przypadku osób, które i tak korzystają z jakiejś normalnej diety, one też wyjdą ze szpitala, czyli nie będą już pod waszą opieką. Dlatego no, tego pacjenta trzeba monitorować, czyli ten dietetyk kliniczny ma też olbrzymią rolę edukacyjną. Oczywiście i tutaj jest też bardzo ważna kwestia, którą pani wspomniała, czyli kwestia monitorowania. Ja zawsze też powtarzam studentom, że nasza praca nie kończy się na wydaniu na przykład zaleceń pacjentowi. Chyba, że ten pacjent faktycznie wychodzi ze szpitala i jest niskie prawdopodobieństwo, że my z tym pacjentem się spotkamy. Natomiast my pracujemy w nieco innych warunkach, dlatego że przy naszym oddziale funkcjonuje poradnia dla pacjentów żywionych doelitowo i pozaelitowo w warunkach domowych. Więc pacjenci regularnie zgłaszają się na kontrolę. I jeżeli mamy na przykład pacjent, bo mówiliśmy o pacjentach, o pacjentach tak żywionych poza jelitowo. Wróćmy do pacjentów żywionych do czyli do pacjentów, którzy mogą być żywieni drogą przewodu pokarmowego. Tutaj mamy specjalistyczne preparaty, specjalne takie diety przemysłowe, które są też w pełni zbilansowane. Ci pacjenci podają sobie i my z pacjentami spotykamy się co najmniej raz na kwartał. Także my możemy też monitorować kwestie stanu odżywienia, kwestie spożycia tych diet. Co więcej, są też wizyty domowe. Jeżeli pacjenci nie mogą dotrzeć, bo są to na przykład pacjenci leżący, to wtedy zespół jeździ na wizyty domowe do pacjentów i też monitoruje. Pacjent też ma pobieraną krew, więc tutaj jest też bardzo ważna rola pielęgniarki, która pobiera krew. Potem kwestia analizy badań laboratoryjnych, gdzie tutaj też robimy to wspólnie z lekarzem prowadzącym i następnie decydujemy, czy na przykład pacjent wymaga zmiany diety, czy wymaga zmiany schematu karmienia To jest właśnie ta ewaluacja To jest właśnie kwestia, że my pozostajemy z pacjentem w kontakcie Też to nie jest tak, że pacjent tylko co trzy miesiące się zgłasza I my z pacjentem rozmawiamy raz na trzy miesiące Dlatego, że czasami pacjenci telefonują Ma jakiś problem, chcą się czegoś poradzić, coś zapytać Więc my też dietetycy konsultujemy w ramach takich teleporad Mamy stały kontakt z tymi pacjentami Widzicie na co dzień, jak to działa po prostu Dokładnie Widzi pan po swoich pacjentach, że czasami taka właśnie forma edukacji, ale też prawidłowo wykonana ocena stanu żywienia, ten indywidualny plan żywienia przynosi efekt taki czysto terapeutyczny, że ktoś, jak to się Oczywiście. mówi, zdrowieje w oczach. Nie mam żadnych wątpliwości. Czasami są sytuacje, że na przykład pacjent ma chorobę nowotworową i nie zawsze jesteśmy w stanie z tej choroby nowotworowej pacjenta wleczyć. My też jako dietetycy nie zajmujemy się leczeniem choroby podstawowej. My leczymy niedożywienie, jeżeli oczywiście pacjent jest niedożywiony. My zajmujemy się wspieraniem pacjenta w tej walce z chorobą poprzez poprawę stanu odżywienia. Także to jest też bardzo istotne, bo czasami pacjenci też myślą, że jeżeli dostaną odpowiednie żywienie, to wyleczą się z choroby podstawowej. To nie jest takie zero-jedynkowe. Także tutaj byłbym też bardzo roztropny w podejściu do tego, natomiast na pewno żywienie pomaga. I nie mówię tutaj tylko o pacjentów, o naszej klinice, bo nasze, nasza klinika ma dość charakterystyczny profil pacjenta, ale w ogólności terapia, dietetyk to jest takie must have w dzisiejszym systemie opieki zdrowotnej, dlatego że to po prostu pomaga pacjentom wrócić do formy i czasami porównujemy to z samochodem prawda że możemy mieć super samochód natomiast jeżeli nie nalejemy do niego benzyny to nie pojedziemy Szanowni Państwo, doceńmy to i myślmy częściej o tej olbrzymiej roli dietetyka, dietetyka klinicznego w leczeniu pacjentów, także pacjentów hospitalizowanych. O tym właśnie dzisiaj e, rozmawialiśmy, o takiej kluczowej roli dietetyka, o tym jak dieta potrafi zmniejszyć liczbę powikłań i o dietetyku jako tej integralnej części zespołu terapeutycznego. Gościem audycji Samozdrowie był Filip Biernacki, dietetyka kliniczny ze Szpitala imienia Orłowskiego w Warszawie z Oddziału Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego. Serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu. A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku o godzinie 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Samozdrowie. Powtórka programu Zmiana klimatu Marta Hoppe, zapraszam. Marnowanie żywności to problem, z którym mierzymy się od w zasadzie wielu lat. Trudno powiedzieć czy od zawsze, bo kiedyś być może bardziej szanowaliśmy jedzenie. Dzisiaj, kiedy jest dostępne, kiedy jest tanie, to jest też marnowane. A takie momenty, kiedy najwięcej go marnujemy, to święta Bożego Narodzenia i święta Wielkanocne. Teraz jesteśmy przed Wielkanocą, więc jest pewnie hasło nie jedz to na święta. A jak zrobić, żeby zjeść i nie wyrzucić? Między innymi o tym porozmawiamy z gościem, którym jest dzisiaj Michał Fabiszewski, główny szef kuchni Sodexo Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Czy gastronomia, czy jednak te nasze domy to jest to miejsce, gdzie najwięcej jedzenia się marnuje? Bo pan ma na pewno doświadczenie z gastronomią zawodowo, ale w domu też się gotuje. No tak, chciałoby się powiedzieć, że z tą domową gastronomem mam y, dłuższe doświadczenie, no bo z, z racji na lata życia. Y, z przykrością muszę powiedzieć, że niestety marnujemy więcej żywności w domach. Y, patrząc na takie liczby, które niestety nie kłamią, no to 60% marnowanego jedzenia w Polsce rocznie pochodzi z naszych domów. To jest y, zatrważająca liczba, bo tu nie mówimy o kilogramach, mówimy tutaj o setkach ton. To nie są kilogramy, chyba że na człowieka. To wtedy jak tak. przeliczymy to kilogramy, ale na, całą, na cały kraj to są setki ton. Czy to jest dlatego właśnie, że nie szanujemy jedzenia? Czy nie umiemy go odpowiednio zagospodarować? Czy boimy się, że jak po terminie to wyrzucamy? Jakie są przyczyny tego marnowania jedzenia? No bo w końcu mhm. wyrzucamy pieniądze finalnie. Finalnie wyrzucamy pieniądze i przyczyn tak naprawdę jest y, wiele. Ja jednych z pierwszych to w ogóle upatruję w historii, która, no wiemy, łaskawa dla nas nie była. Dzisiaj suto zastawiany stół, Musi być. ugniający się od y, ilości jedzenia, od potraw, od y, w przede wszystkim, y, jest symbolem dostatku. Nie chcę używać słowa, że bogactwa, ale szukamy w tym upatrujemy, w tym takiego zjawiska, że nas stać. Po latach chudych przyszły te, te, te czasy, kiedy nie trzeba czekać na pomarańcze do, do Bożego Narodzenia. Mięso pojawia się codziennie w naszym menu. No i tak naprawdę kupujemy oczami. Nasze zmysły szaleją. Ja uważam, że gdybym miał coś doradzić na sam początek, nie tylko na te święta, ale tak naprawdę na każde zakupy. Czasem Lepiej zrobić zakupy rzadziej niż robić je raz w tygodniu. E, dlatego, że robiąc duże zakupy łatwo jest coś przeskalować. Kolejna rzecz, no to jednak kupujmy te rzeczy, które naprawdę są nam potrzebne, więc przede wszystkim lista zakupów. No i coś, co mówię od serca jako szef kuchni, no nie chodźmy na zakupy głodni, żołądek mimo wszystko podpowiada: kup jeszcze to, kup jeszcze to, a później się bardzo dużo rzeczy marnuje. I tutaj jakby, żeby podziałać na wyobraźnie, proszę sobie wychodzić, że wychodzimy z czterema torbami z marketu, z zakupami. To taka jedna z tych toreb, to ląduje później w śmieciach, czyli 25% tego budżetu już jest no, przepalone. Trochę szkoda, rozsądne zarządzanie taką gospodarką jest dobre i dla nas, i dla planety, i dla naszego portfela. Czyli aż trzy y, mamy y, za. Trzy razy za, czyli y, dla planety, dla naszego portfela i dla naszego dźwigania też, bo te trzy torby trzeba y, dźwigać, y, a potem y, wynieść do śmieci, skoro zostało niezużyte. Ale wspomniał pan o tym, y, o tych zakupach y, na głodniaka, czyli z pustym y, żołądkiem. Ja znowu obserwuję u siebie taką sytuację, że jak jestem bardzo najedzona, to znaczy w ogóle najedzona, idę na zakupy, to kupuję bardzo mało, bo mi się nic nie chce jeść. I wtedy te zakupy są ograniczone, nawet tak sobie myślę, a nie, nie jestem ładna to nie kupię. Dokładnie. Tym bardziej, że wiemy doskonale, jak sklepy, od tych najmniejszych po, po te marketowe, handlują naszymi emocjami. Reklamy uderzają z każdej strony. Producenci prześcigają się, aby ich produkty były coraz bardziej kolorowe. Coraz bardziej pojawiają się promocje, kup dwa, trzecie masz za Te to jest bardzo teraz modna rzecz, która naprawdę skubne. zmusza nas do tego, no bo aż się prosi, żeby wziąć trzy masła, bo jak będą trzy, to będzie taniej niż jak będzie tak. jedno, tak? Dokładnie. E, o ile masło może nie być jeszcze do końca takim problemem, no bo e, istnieje szansa, że je sobie zamrozimy i rzeczywiście zużyjemy je wtedy, kiedy e, będziemy mogli. Poza tym akurat tłuszcze i produkty suche typu mąka, cukier, sól e, zazwyczaj mają tą dłuższą e, datę ważności, chociaż cukier, m, tu może jako ciekawostkę powiem, no, jakby sam w sobie nie ma daty przydatności. E, Ale więc... na opakowaniu musi być. No właśnie nie. Cukier akurat Nie ma. Nie ma. Ma i, e, ale mówimy tutaj o czystym cukrze e, typu kryształ, bo na przykład cukier puder już musi mieć, bo jest jakkolwiek mocniej przetworzony. Więc e, cukru rzeczywiście możemy mieć więcej i on nam się nie przeterminuje. Natomiast też warto pamiętać, że jest gigantyczna różnica, e, jeśli chodzi o to, co jest napisane na naszym opakowaniu, czyli spożyć do a spożyć przed. Więc tutaj w kategorii tłumaczy objaśniam. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście, jeśli coś ma napis spożyć do, to trzymajmy się raczej tej daty, że to jest przydatne, żeby je spożyć właśnie do tego konkretnego terminu. I tu prośba, uważajmy, aby tych produktów nie kupować w wielu sztukach, dlatego że one bardzo często są to produkty, które mają krótki termin przydatności. Ale jak przed tym terminem zamrozimy? Jeżeli to jest na przykład wędlina, która jest paczkowana, no i kupujemy dwie, bo jest taniej mhm. i jedną zużyjemy, a drugą mrozimy. Nie zatrzymujemy to, tych procesów i wtedy... Nie, ja uważam, że to, to nie jest dobre rozwiązanie, bo 90% rzeczy zamrożonych mimo wszystko e, popada w tak zwane zapomnienia, a potem ląduje jednak na śmietniku. Więc e, nie dość, że nie zamrażamy czasu, to zamrażamy nasze pieniądze, i odwlekamy tylko ten moment, kiedy, kiedy te rzeczy trafią na śmietnik. Tym bardziej, że idąc ponownie do sklepu, kupujemy kolejną wędlinę i mówimy sobie, dobrze, no tutaj będzie świeższa, to tamto może na święta do bigosu. No i tak pół żartą, pół serio powiem, a to może tata zje tamtą, jak wróci z delegacji. No nie, nie, nie idźmy tym, tym kierunkiem. Jakby są rzeczy, które absolutnie można zamrażać, są takie, których nie polecam. Natomiast wracając do mojej myśli pierwotnej o, o, o tych terminach, no to jeśli coś ma spożyć przed to w znakomitej większości tych przypadków te produkty są jeszcze długo, długo po tym terminie zdatne do, do użycia. Więc też rozsądna gospodarka naszymi produktami. Pamiętajmy, że tak jak umiemy kupować wszystkimi zmysłami, tak i też oceniajmy organoleptycznie wszystkie te produkty. Czy one się dalej nadają do spożycia, czy już wskazują na to, że, że jednak trzeba je zutylizować. Ja mam taką też prośbę. Oglądajmy każdy produkt z, z czterech stron, aby maksymalnie mało rzeczy wyrzucać. Bo tak naprawdę, czy przy temacie owoców, czy warzyw, to bardzo często te skórki można wykorzystać do deserów, do bulionów, w gastronomii nawet do, do dekoracji. Jest taka wielka trójka rzeczy, których wyrzucamy najwięcej. Pieczywo. Pieczywo numer jeden. Niestety. A tu akurat można robić fenomenalne rzeczy. Oczywiście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 Mówił pan o wielkiej trójce, czyli pieczywo i drugie to było warzywa i trzecie owoce, czy owoce. warzywa z owocami w jednej kategorii? Nie, nie. Jeszcze jest coś trzeciego? Nie, nie, nie. Y oddzielnie owoce, oddzielnie warzywa, bo to jednak są dwie bardzo potężne grupy produktów, których też kupujemy bardzo często za dużo. Jabłka, które są już popakowane w duże worki, zamiast wziąć dwie, trzy sztuki, naprawdę jesteśmy w takich czasach, że kosztuje nas to najwięcej inwestycji naszego czasu, żeby wracając z pracy... Y dwa, trzy razy w tygodniu zajść i dokupić tyle tych jabłek, ile brakuje. I one zawsze są świeże. Ale nie... jabłka to jeszcze jest taki owoc, który potrafi długo poleżeć. Można go tak. trzymać, to nie jest tak jak banan, że jak lubimy zielone, mhm. to mamy jeden dzień, a potem dojrzewa, a potem przejrzewa i, i się wyrzuca. Natomiast jabłko może dłuższy czas czekać na to, aż będziemy mieć chęć się spożyć. Zdecydowanie tak. Ono oczywiście jest poddawane cały czas temu procesowi dojrzewania, więc ono robi się coraz bardziej słodkie, co niektórych cieszy, ale też potrafi się robić coraz bardziej miękkie, więc dla miłośników tych takich super soczystych, chrupiących jabłek no to zachęcam, żeby jednak kupować je na bieżąco. No tak samo jak i większość warzyw. Dzisiaj markety idą taką drogą na skróty, kiedy niemal każde warzywo można zakupić już w workach dwu czy trzy kilogramowych. Przynosimy tego, to już potem nie wiadomo, czy to trzymać w lodówce, czy, nie, czy pod zlewem. E, zwłaszcza ludzie mieszkający w blokach to, to, to mają z tym e, niesamowity problem. Najgorzej jest tak po miesiącu znaleźć taką paczkę ziemniaków, które wpadły za, za jakieś inne... E, za koszne śmieci. Tak, za koszne śmieci i one tam zaczynają żyć własnym życiem i, i listki już pukają po prostu. E, no to wtedy do się, ziemi i za, tak. chwilę I mieć... za chwilę będziemy mieć... za swoje własne swoje. ziemniaki, no tak, ale no to jakby, no to, to, są, to są niestety ogromne ilości jedzenia, które w ten sposób trochę zapomniane, finalnie trafiają na, na, na śmietnik. Ale kiedyś nasze babcie, to ja pamiętam u swojej, w piwnicy na zimę były kupione ziemniaki na całą zimę i nawet ja brałam od babci, żeby mamie zanieść te ziemniaki, więc to kiedyś tak było, że się robiło zapasy na zimę. Czy wtedy po prostu to było lepiej przechowywane niż teraz? No bo za koszem na śmieci rzeczywiście pewnie za ciepło. W piwnicy było zimno. No tak, zdecydowanie przechowywanie ziemniaków w niskiej temperaturze sprzyja temu terminowi, że rzeczywiście możemy przechowywać je przez całą zimę. Wiadomo, że na wsiach te piwnice są troszeczkę inaczej zabezpieczone, bardzo często w budynkach zewnętrznych bez żadnego ogrzewania, więc przechowywanie ich jakby jest Łatwiejsze. Natomiast no w, w bloku takim standardowym mieszkalnym to nawet w piwnicach jest ogrzewanie, więc przechowywanie tych ziemniaków no nie jest możliwe na tak odległą skalę. To jest chyba trochę znak czasów, że ta cywilizacja nie wszędzie, nie w każdej jej płaszczyźnie daje ten pożądany efekt. Zawsze wyciągam taki cytat z, z filmu Pana Boga w ogródku, że jest taki postęp, który do dobrego prowadzi i taki co na zatracenie wiedzie, bo przecież elektryczne piece w piekle to też jest postęp.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 rzodkiewki o wyrazistym e, smaku i nietuzinkowym kształcie jednak e, super się sprawdza. E, więc absolutnie tych rzeczy nie wyrzucajmy, no chyba, że mamy jakieś milusińskich w domu, które e, zjadają. oszują szybciej tak, niż my. Dokładnie, typu świnka morska, czy, czy, czy, czy jakiś mały królik. Dokładnie. Historia, historia jest e, po raz kolejny wyznacznikiem trendów. Kiedyś było tak, że e, rolnicy, którzy trzymali trzodę, no to też te końcówki z warzyw. Tak, czyli kto inny to zjadał? Tak, z warzyw trafiały, do, do świnek chociażby. Nie ma faktycznie takiej tradycji zwłaszcza takiej kuchni powojennej polskiej. Natomiast no, musimy też pamiętać, że e, dzisiaj patrząc na kuchnię polską przez pryzmat kotleta mielonego czy schabowego, to nie jest do końca ta kuchnia polska, o której chcielibyśmy e, opowiadać światu. To jest mocno taka e, postkomunistyczna. Natomiast wszystko, co było przed pierwszą wojną światową, było cudowne, piękne i, i mogłoby podbijać e, światowe rynki, no bo e, przecież e, przed e, pierwszą tą wojną światową w Warszawie jadało się, znaczy na przykład śledzia z czekoladą. I nikogo to nie dziwiło, i to było cudowne połączenie smakowe. E... Teraz frytki z czekoladą wiem, że się jada, są też połączenie, połączenie słonego ze, ze słodkim to jest w ogóle e, niesamowite połączenie smakowe. No też e, na, na kanwie deserów wszyscy cukiernicy wiedzą, że żeby czekolada była bardziej słodka, trzeba dać jej odrobinę więcej e, soli. I, I ta słodycz jest pełniejsza, taka bardziej okrągła, wydobywa się więcej tych e, wariantów smakowych, które kryją się w czekoladzie. Więc no, historia pokazuje, że kiedyś wykorzystywane produkty zatraciły się. Bardzo podobna sytuacja jak z pokrzywą. Mamy w historii Polski cudowne rzeczy, w których jakby w składzie jest, jest, jest pokrzywa i nie mówię tutaj tylko o zupach, ale też absolutnie sałatki. No i też nie można zapomnieć o tym, że pokrzywa ma w sobie kwas mlekowy, więc w polskiej tradycji kulinarnej używało jej się do kiszenia śledzi. Ale tych naszych dobrych, jędrnych, polskich kiszonych śledzi, nie tych znowu z social mediów, od których zapachu wszystkich zatyka. Więc te pokrzywy jak najbardziej do kiszenia, nie tylko śledzi, bo dodawano je też do kiszenia kapusty, dlatego że właśnie ten, ten, ten kwas, który pokrzywa w sobie zawiera, wspiera proces kiszenia. No i to też jest taki przykład podobny jak z tą natką pietruszki, że pokrzywa teraz wraca, ale nie była tak popularna jak szczaw, który trochę jest podobny i zupa szczawiowa to była normalna zupa, tradycja, pamiętamy też to z dzieciństwa, a zupę z pokrzyw niekoniecznie, czyli trochę jak właśnie z natką pietruszki i marchewki, że jedno ok, a drugie niekoniecznie, a w zasadzie i jedno i drugie się tak samo nadaje. Dokładnie. No, y, dlatego nie bójmy się eksperymentować, nie, nie bójmy się sięgać po y, inspiracje. Ja jestem zwolennikiem takiej tezy, że nigdy nie jest za dużo książek kulinarnych w domu, może być co najwyżej za mało półek. E, więc e, sięgajmy po, po, po jakieś pozycje, które naprawdę mogą nam odgrzebać stare przepisy. Ja myślę, że w każdym domu jest taka dobra, stara książka kucharska, w której jesteśmy w stanie znaleźć bardzo dużo przepisów, ale też pokazującym, że e, kiedyś kuchnia polska była bardzo dobra, syta, ale mimo wszystko trochę bardziej wegetariańska. To mięso... Pojawiało się odświętnie. Dlatego trzeba było je z ziemniaczki zostawić. E, dokładnie, więc jak już mięso się pojawiało, no to to było tym, tym królem. Dzisiaj mięso jest w naszej diecie niemal codziennie, bo jest tak łatwo dostępne. Im bardziej to mięso jest dostępne, tym więcej go kupujemy. Im więcej go kupujemy, tym jest większa produkcja tego mięsa przez co absolutnie traci ono na jakości. Więc y, ja wolę zjeść mięso raz w tygodniu, ale kupić dobry kawałek z sprawdzonego źródła, nie, od dobrego dostawcy, kiedy wiem, że to mięso jest naprawdę ze szczęśliwego zwierzęcia, tak jak szukamy tych jajek od szczęśliwych kur, a nie kupować mięso, które mimo wszystko, nie oszukujmy się, do najlepszych jakościowo nie należy. A pamiętajmy, że jednak myśląc nawet o naszej planecie, o śladzie węglowym, no to przecież wyhodowanie jednego kilograma wołowiny kosztuje naszą planetę 15 tysięcy litrów wody. Jesteśmy na kilka dni przed Wielkanocą. Myślę, że to jest właśnie ten czas, kiedy chodzimy na zakupy, kiedy robimy zakupy, to jakaś rada dla tych, którzy nie chcą potem wyrzucać, jak to zrobić, żeby no, wszystko zjeść? No przede wszystkim kupujmy mniej. Ja wiem, że my mamy w Polsce tradycję właśnie tych, tych stołów bardzo, bardzo bogatych, ale pamiętajmy, że nie przejemy wszystkiego, co kupujemy. Jak zaplanujemy 20 różnych dań, to trzeba 3 dni przestać w kuchni i to przygotowywać. I to może będzie dobry argument, żeby zrobić mniej, a jak coś zostanie, to też zawsze można się podzielić. Jadłodzielnie na pewno będzie. Będą y, czekały i ci, Absolutnie. którzy odbierają z Jadłodzielni też będą zadowoleni. Michał Fabiszewski, główny szef kuchni Sodexo Polska był dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i mam nadzieję do usłyszenia. A my słyszymy się również w kolejnej audycji. Do usłyszenia, Marta Hoppe. Taki mamy klimat. Programu. Po kilku tygodniach amerykańskiej operacji militarnej przeciwko Iranowi, większość Amerykanów uważa, że atak na ten kraj był błędną decyzją i nie pochwala sposobu, w jaki prezydent Donald Trump radzi sobie z konfliktem. Badania Pew Research Center pokazują jednak dużą rozbieżność między zwolennikami poszczególnych partii. 90% demokratów nie pochwala sposobu, w jaki Trump prowadzi konflikt, podczas gdy około 7 na 10 republikanów twierdzi, że prezydent dobrze sobie z nim radzi. Bez względu jak na partyjne sympatie, każdy Amerykanin, podobnie jak i Europejczyk, odczuwa gospodarcze skutki tej wojny. W sklepach i na stacjach benzynowych. Dla zwolenników Trumpa to jednak cena, jaką trzeba ponieść. Dla jego przeciwników niepotrzebny koszt. Magdalena Skajewska, witam i zapraszam na Świat w Powiększeniu, w którym dziś porozmawiamy o tym, na ile prezydent, który na początku swoich dwóch kadencji obiecywał, że postawi Amerykanów w centrum swoich działań, spełnia te obietnice a na ile pozostały one tylko w sferze zapowiedzi. W studiu Państwa i mój gość, Piotr Wójcik z Krytyki Politycznej i autor książki Tramponomika. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Oprócz wzrostu cen paliw i energii, o czym wspomniałam, związanej oczywiście z zamknięciem ciśniny Ormus, Wojna w Iranie wiąże się także z dość dużym obciążeniem dla budżetu federalnego, bo wojny nie są tanie. Uzbrojenie, prawda, drony, rakiety, to wszystko kosztuje. Jakby pan opisał skutki, jakie dziś ta wojna już ma dla amerykańskiej gospodarki. Ona no, no, ma dwojakie. To zależy z którego punktu patrzeć. Jest teoria, że tak naprawdę ten wzrost ceny ropy wcale nie jest niekorzystny według Trumpa, ponieważ ona wzrost ceny ropy po prostu napędza zyski koncernom paliwowym, takim jak ExxonMobil. Co jest ważniejsze dla Trumpa? Trzeba pamiętać, że Donald Trump już nie będzie walczył o trzecią kadencję, no kolejną. Nieprzypadkowo J.D. Vance, który jest na początku drogi politycznej, się skrył i zasadniczył Zasadniczo, no, naciska na jak najszybsze wycofanie się z Iranu. Dla Donalda Trumpa to niekoniecznie jest główny punkt. On oczywiście w kampanii wyborczej mówił wiele o przywróceniu godności klasie pracującej, o, o pasierdzy. Donald Trump tak naprawdę od początku pokazywał, że jego głównym celem są interesy koncernów i wielkiego biznesu amerykańskiego. No więc no, ale dla zaraz, koncernów... a, gdzie, a gdzie ta America First? Gdzie ta Ameryka tak. przede wszystkim? Gdzie no, ten Amerykanin właśnie, przede wszystkim? No właśnie America First czy Americans First. Mm -hmm. um, raczej dla Trumpa jest American Business First. Um, I on, on myśli w ten sposób. To jest sposób, no, on nie, no jest jednak, po pierwsze wywodzi się z biznesu i to jeszcze nowojorskiego drapieżnego. Po drugie, on po prostu prowadzi politykę międzynarodową tak, jakby był nadal biznesmenem, opierając się dokładnie na tych samych zasadach, zupełnie lekceważąc no, reguły dyplomacji, reguły kontynuacji władzy, lekceważąc podpisane umowy, zobowiązania amerykańskie dalej. On zachowuje się wciąż jak biznesmen, dla niego najważniejszy jest biznes, wielki biznes amerykański i dla niego ceny ropy albo są co najmniej tym kosztem, który spokojnie jest w stanie ponieść, albo nawet yy, tak naprawdę są wręcz czymś pozytywnym, gdyż po prostu napędzają yy, zyski koncernów paliwowych. Yy, yy, natomiast no, amerykański budżet ma oczywiście ogromne zadłużenie. Natomiast dla Ameryki to jest nieistotne, ponieważ Ameryka emituje globalną walutę rezerwową dolara. Czyli te 200 miliardów dolarów o które Pentagon chce się starać w kongresie. Pytanie czy rzeczywiście je uzyska, ale już chce wnioskować o to, to sygnalizował też Pit heksef. Mówi pan, że to jest nic? To znaczy, Stany Zjednoczone są emitentem globalnej waluty rezerwowej. To jest kwestia polityczna. Czy oni znajdą te pieniądze, czy nie? Tak naprawdę ważniejsze jest to, że e, oni się wystrzeliwują z pocisków. Mają mnóstwo zamówień na broń. Japończycy na przykład już na początku roku z, z, no, składali skargi, że mają opóźnienia dostaw amerykańskiej broni na 7 miliardów dolarów. No, Polacy po prostu się wkopali z, z, z olbrzymimi zakupami broni w USA. I niewątpliwie będą olbrzymie e, opóźnienia, więc oni się wystrzeliwują z pocisków i to jest tak naprawdę ważniejsze i większy problem dla Stanów Zjednoczonych jest to, że Iran wciąż nie leży na łopatkach i oni będą musieli wysłać tam, no a prawdopodobnie amerykańskich żołnierzy. Natomiast y, zapłacą za to amerykańscy konsumenci. Pani powiedziała, że dla zwolenników Trumpa No to jest koszt, który też może właśnie można ponieść. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja również. Piotr Wójcich, krytyka polityczna, autor książki, o której dzisiaj wspomnieliśmy. Trumponomika był Państwa i moim gościem jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja również, dziękuję bardzo. I to wszystko w tym wydaniu Świata w powiększeniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Powtórka programu Ogłoszenie społeczne. Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłam dostępną szkołę rodzenia i położną z doświadczeniem w pracy z kobietami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl Zbadaj się, nie odkładaj. Ogłoszenie społeczne.